zdań, nagryw. na Najpierw z Ewangelii Jana. rozdział. 12 wiersz. tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi bożymi. Z Ewangelii Mateusza. 11 wiersz, Trzynasty wiersz. Wy jesteście sobą ziemi. Czternasty. Wy jesteście światłością świata. Z pierwszego listu Piotra. Rozdział drugim, piąty wiersz. I wy sami, jako kamienie żywe, budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składasz duchowe ofiary, przyjemne Bogu, przez Jezusa Chrystusa. Wiersz dziewiąty. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym.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 siedmiu aniołów, którzy mieli siedem czasz, wypełnionych siedmiu ostatecznymi plagami i tak się do mnie odezwał, choć pokażę Ci oblubienicę, na Te fragmenty, które przeczytałem, wyraźnie wskazują na to, co Bóg mówi o nas. Co Pan Jezus o nas mówił. Co mówił o swoich uczniach, kiedy był tutaj na ziemi. I to też jest nam na pewno rzeczą znaną, bo często o tym wspominamy, kim jesteśmy, czy kim nas Bóg uczynił. Ale przede chciałem tych przykładów zebrać tak więcej, jedno i żebyśmy sobie to przypomnieli kim jesteśmy. A takim właściwie pretekstem do tego stała się rozmowa z Joelem, z moim synem, ponieważ mieliśmy taki wspólny temat, co to jest, jakie są przyczyny i skutki niskiej samo samooceny, czyli dlaczego ktoś uważa, że jest do niczego, co z tego wynika i jak temu zaradzić. <śmiech> No i tak rozmawiali na ten temat, że to przyczyny mogą być różne, bierze się na przykład to z braku odczuwania miłości w dzieciństwie. Bywa, że dzieci są zaniedbane przez nie wiem, rodziców, którzy są alkoholikami, na przykład dziecko leży w kartonie przez kilka dni, gdzieś tam pod stołem. Takie przypadki się zdarzają. I To później w jego życiu się e, niestety objawia w ten sposób, e, że ma bardzo złe mniemanie na swój temat i nie potrafi się znaleźć w życiu. Bywa, że są błędy wychowawcze, że rodzice e, dziecko trzymają pod kloszem, niczego właściwie praktycznego nie uczą i potem taki człowiek jest, zderza się z życiem i sobie nie umie poradzić i to też jest powodem tego, że uważa, że do niczego się nie nadaje. A skutki są tego takie, że taki człowiek zamyka się w sobie, unika kontaktu z innymi ludźmi, właściwie unika też jakichś możliwości jakie życie daje, bo uważa, że sobie nie poradzi. Taki człowiek ma też tendencję do uciekania uzależnienia, wszelkiego rodzaju, czy narkotyki, czy alkohol. I ostatecznie taki człowiek też ma myśli samobójcze, więc Istnieje taki problem na świecie, może to też wśród młodych ludzi jakoś jest widoczne. I też myśleliśmy o tym, jak temu można by zaradzić, co można takiemu człowiekowi dać, jako wyjście z, właśnie z takiego stanu. Więc na pewno byłoby to czytanie Biblii, na pewno modlitwa przebywanie wśród wierzących, ostatecznie taki człowiek odkrywa to, jak, co Bóg o nim mówi. I ten temat, który właśnie mamy przed sobą, który tak z Bożą pomocą odrobinę chcielibyśmy sobie przypomnieć, właśnie jest takim lekarstwem na to złe mniemanie na swój temat. To znaczy, kiedy widzimy siebie takimi jak nas widzi Bóg. Albo kiedy przypominamy sobie to, co Bóg dał ludziom wierzącym, na nowo narodzonym. Czyli nam. Nam, którzy uwierzyliśmy w Niego. Którzy poszliśmy za Nim. To nas leczy z tej złej przeszłości, ze złych doświadczeń, może z błędów naszych rodziców. Właśnie Słowo Boże, Bóg, Duch Święty, e, uwalnia nas z tego rodzaju e, słabości czy braków. Kiedy wiem, kim jestem w oczach Boga, to działa lekarstwo. Dla takiego człowieka, który jest odrzucony czy pogrążony w narkomanii, myśl o tym, że ktoś go kocha, jest nagle jak światło w ciemności. I e, To jest też coś, co Słowo Boże mówi że jesteśmy umiłowani. To, żeśmy rozważali nie tak dawno przy okazji pierwszego rozdziału Listu do Gdzie apostoł kieruje ten list do umiłowanych Boga. A więc nawet jeśli wszyscy ludzie nie kochają mnie, jeśli moja matka o mnie zapomniała i mój ojciec się mnie wyrzekł, to jest ktoś, kto mnie kocha. Tym jest Bóg. I to, to jest fakt. I ta miłość została dowiedziona dwa tysiące lat temu, poprzez przyjście Jezusa Chrystusa. I ta miłość jest właściwie cały czas udowadniana przez Boga przez Jego działanie wobec nas, że On ciągle nas szuka, wychodzi naprzeciw. A więc przypomnijmy sobie tych kilka rzeczy, o których Biblia mówi co Bóg o nas myśli, o nas bieżących. Jest to niemożliwe, żeby to zebrać wszystko razem, dlatego że tych określeń czy tych imion jest być może koło setki. Widziałem takie zestawienie, gdzie było 70 tego rodzaju określeń. Więc ja tu mam przed sobą tylko kilka. Jest to bardzo pożyteczne, gdyby tak ktoś chciał sobie to poszukać i wypisać w Biblii, kim jesteśmy w oczach Boga. Żeby to sobie jakoś uzmysłowić, to yy, może taki przykład. Krysia jest moją żoną i przez sam fakt, że jest moją żoną, no, ja jestem jej mężem i teraz wszystko, co yy, no, jest w sercu męża, należy się żonie. Jest to zrozumiałe, że my, kiedy stajemy się ludźmi wierzącymi, to wtedy przez ten fakt, że jesteśmy Jego umiłowanymi, to wtedy On tym wszystkim nas obdarowuje. Tak jak nasze dzieci, przez sam fakt, że są naszymi dziećmi, po prostu dziedziczą po nas wszystko. To jest normalne, że nasz dom jest ich domem. I tak jest też we wierze. Jeśli uwierzymy, staniemy się dziećmi Bożymi, wtedy to wszystko, co Boże, staje się naszą własnością. Stajemy się dziedzicami tego wszystkiego, co należy do Boga. A więc, jeśli czytamy choćby to, że jesteśmy, jak wspomniałem, tą małżonką, Właściwie oblubienicą, to słowo, które już dzisiaj się nie, nie używa, czyli chodzi tutaj o narzeczoną, ta, która dopiero ma się stać żoną, i małżonka, bo tu, tutaj są te dwa określenia, czyli narzeczona i żona. A więc teraz jesteśmy narzeczoną. Żoną staniemy się w przyszłości, kiedy to wesele będzie w niebie, po pochwyceniu, kiedy nie będziemy stąd zabrani a stajemy się przez wiarę właśnie y, tą narzeczoną Chrystusa. Jest to y, Jego obietnica, że właśnie swojej narzeczonej On daje ten pierścionek, czyli Ducha Świętego. Czyli przez sam fakt naszego zaufania y, Bóg jest wierny i tym wszystkim nas obdarowuje. Czyli możemy powiedzieć, że to kim jesteśmy jest to Jego decyzja. To wypływa z Jego strony. On nas tym czyni. Przez fakt, że jesteśmy na przykład Polakami, mamy paszporty, e, które nas uprawniają do wjazdu do całej e, na przykład Unii Europejskiej. E, I to e, też jest z racji tego, że mieszkamy w tym kraju. I tak jest, że Bóg e, obdarowuje nas, dlatego, że e, jesteśmy Jego ludem tak jak czytaliśmy w tym e, zdaniu Ewangelii Jana, e, pierwszy rozdział, dwunasty wiersz, tym, którzy go przyjęli, dał prawo, albo i tłumaczenie, dał moc. Stać się w Bożym A więc jest najpierw ta decyzja w sercu człowieka: Przyjmę go. Pójdę za nim. Wierzę, że on mnie kocha. I wtedy Bóg adoptuje nas. Stajemy się Jego dziećmi. I mamy właśnie tutaj to miano dzieci bożych. Jesteśmy dziećmi Bożymi. Nie jesteśmy bez ojca, bez matki. Nie jesteśmy sierotami, czy też jest takie złe określenie: bękartami, czyli dzieci z nieprawego łoża. Bóg nas przyjmuje, adoptuje i czyni właśnie swoimi dziećmi. Być może w życiu zetknęliśmy się z dziećmi z domów dziecka, czy z dziećmi z rozbitych rodzin, czy z domów, e, gdzie istnieją jakieś patologie. To są bardzo trudne dzieci, nie jest i y, widzimy, jakie są skutki y, tego, że dzieci są pozostawione same sobie. I na pewno takimi, żeśmy byli zanim poznaliśmy Pana Jezusa, a właściwie zanim zostaliśmy przez Niego poznani. Y, byliśmy rzeczywiście jak takie sieroty, y, zagubione, zapomniane. Nieznające miłości, chodzące bez celu. Ale kiedy usłyszeliśmy o Bogu, o Jego miłości, o Krzyżu, kiedy uwierzyliśmy, to staliśmy się dziećmi Boga. Dostąpiliśmy tego miana dzieci Bożych. Dostąpiliśmy czegoś, co nazywa się też usynowienia, czyli przyjęcia za synów. To jest ten duch synostwa, który w tym miejscu w którym jest apostoła Pawła. I to, że jesteśmy jego dziećmi uprawnia nas do tego, żeby zwracać się do Boga jako do swego ojca. Kiedy możemy w sposób bardzo tak bezpośredni, czuły, szczery, zwracać się do Boga i potrzebujemy niczego udawać czego pozorować przed Bogiem, ale właśnie z otwartością, jak do swego ojca, ze wszystkim się zwracać. To jest bardzo taka dodająca siły rzecz, że, że możemy być szczerzy wobec Boga, że możemy być Jego dziećmi. Wcześniej byliśmy jako obcy, a teraz jesteśmy Jego. To jest taki przykład, że do dyrektora banku, żeby się dostać, istnieje pewna procedura. Trzeba najpierw być może się za, gdzieś tam zgłosić, czy zaawansować, Czeka się, zanim się, można dojść przez jedną drugie, trzecie drzwi do tego sekretariatu, jego biura, ale jeśli przychodzi syn dyrektora, to tej całej procedury nie potrzebuje. On po prostu wchodzi do swego taty. I to jest przykład, który cokolwiek mówi o naszej relacji z Bogiem jako z Ojcem. Rzeczywiście bez przeszkód mamy dostęp przez Pana Jezusa do Boga. Bez stanie w kolejce, bez umawiania się, możemy w każdym momencie być blisko Niego. I wiemy, że Jego miłość się nie zmienia. Nawet jeśli stajemy się nieposłuszni, co oczywiście nie jest dla nas jakąś furtką, że Możemy sobie śmiało być nieposłuszni, ale nawet gdyby to miało się pojawić, to jesteśmy na zawsze Jego dziećmi. Czyli głosimy to, co Słowo Boże mówi, że człowiek, który został raz zbawiony, jest zbawiony na zawsze. Czyli nigdy nie można się drugi raz na nowo narodzić, a i też nigdy nie można stracić tego narodzenia które się stało. Czyli można przejść ze śmierci do życia. Nigdy nie można przejść z życia do śmierci. Oczywiście można zasnucić Ducha Świętego i można stracić radość i siedzieć na ławce rezerwowej, ale nie można utracić zbawienia. Bo zbawienie, jak my to już dziesiątki, może setki razy powtarzamy, jest dziełem Boga w nas. A więc jesteśmy dziećmi dużymi. o tym mówi e, Słowo. Jesteśmy też i tą narzeczoną, jak to teraz jest, e, w tym czasie, w którym e, teraz żyjemy. E, albo to jest ten, ten czas historii zaręczyn e, Izaaka z Rebeką, kiedy ona idzie e, razem z tym Eliezerem, idzie na spotkanie i więc to jest ten czas, ten, w którym teraz my żyjemy. Czas oczekiwania na to wesele z naszym Panem. I jako narzeczona wiemy, że on nas kocha, nas obdarowuje i on też oczywiście czegoś oczekuje. Narzeczona nie ogląda się za innymi. Narzeczona myśli tylko o tym jednym. I taki my. Rzeczywiście jesteśmy zaręczeni z jednym mężem i dla tego męża, jak mówi nam drugi z do Koryntian, 11 rozdział, ta panna powinna stanąć czysta. <mum> Czytaliśmy... pierwszego listu Piotra, drugi rozdział o tych e, kamieniach żywych. Wy sami, jak kamienie żywe, wydujcie się w domu. duchowym. Wiem, że e, istnieje podobieństwo pomiędzy świątynią w Starym Testamencie, a kościołem, zgromadzeniem w Nowym Testamencie. Czyli cechą jest to wspólną, że tak w świątyni, jak w zgromadzeniu mieszka Bóg. I w tej świątyni wiemy, że był czas, kiedy ten, ta obecność Pana weszła. Potem przyszedł czas, kiedy Pan wyszedł z tej świątyni. Ze względu na duchowy stan Izraela, który był zły. W nas nie to jest właśnie ta różnica, że Duch Święty nie wyjdzie z Kościoła. To my wraz z Nim będziemy zabrani z tej ziemi. I tak jak to ta świątynia za czasów Salomona była budowana z kamieni, wyciosywanych w kamieniołomie, one były już przygotowane w tym kamieniołomie, nie trzeba było przy budowie już ich ciosać i tak powstała, z różnych tych drogocennych materiałów. Tak jest i z nami, że tym budowniczym jest Bóg. Bóg buduje, ale teraz ciekawe, że nie z kamieni, ale z ludzi. Jest to coś bardzo poruszającego, że Bóg buduje z żywych ludzi. Czyli jakby postawić jednego obok drugiego, jednego obok drugiego, Bóg stawia tę świątynię, budując z nas. Tam były to tylko kamienie. Teraz są to żywe osoby. Oczywiście każdy z nas jest inny, nikt z nas nie jest jak cegła. E, idealnie równy, że jednego do drugiego tak można bez niczego przyłożyć. Raczej są to nierówne kamienie, które trzeba może poobracać i do siebie dopasować. To też Bóg czyni z nami, że e, dopasowuje nas do siebie, pociosuje nas. Tu jest napisane, budujecie się w dom duchowy, Lep, lepsze tłumaczenie mówią, jesteście budowani, czyli to jest raczej Jego praca niż nasza. To my nie budujemy tego domu duchowego, to, to sam Pan buduje go. I te kamienie są żywe. Jest to coś wyjątkowego. Kamienie żywe, które mają serca, myślą, czują. A jednak właśnie z takich żywych kamieni Pan buduje. Sam Pan jest nazwany kamieniem żywym w wiersz wcześniej, w czwartym wierszu. Wcześniej tym pierwszym kamieniem świątyni był oczywiście zwykły kamień. A teraz tym fundamentem Kościoła jest Chrystus. I To na Nim to wszystko jest budowane, więc my na Nim też Stoimy, czy leżymy. I tak jak ten pierwszy kamień był odrzucony, tak i nas jako kamienie żywe, także ludzie odrzucają. A więc jesteśmy budowani w ten duchowy dom. O tym też mówi nam jest do Efezja, drugi rozdział. Drugi rozdział, dwudziesty wiersz. Zbudowali na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus, na którym cała budowa mocno spojona rośnie. Przybytek święty w Panu. Na którym i wy się bezpół budujecie. Na mieszkanie Boże w duchu. Widzimy, że budowa mocno spojona rośnie. Przybytek święty w Pan to znaczy, że jest to żywy organizm. Że ta budowa trwa cały czas, ona jest nieukończona. To jest w trakcie. Ponieważ kolejne elementy są dodawane. Kolejne osoby są dodawane przez Tego, który to buduje. I tak my budujemy się na to mieszkanie Boże w Duchu. Czyli tutaj na ziemi my także i nawzajem okazuje się budujemy na mieszkanie Boże czy też przez Ducha Świętego. A z kim jesteśmy? Żywymi kamieniami. Wcześniej nie nadawaliśmy się do tej budowy, do tego domu. A teraz tak. Wcześniej Pan by nas nie wziął do ręki. A teraz tak. Nadajemy się do tego, żeby być włożonymi w ten, w ten dom. Dalej czytamy Kapłaństwo Święte. Wiemy, że w Starym Testamencie do czasu pierwszego przymierza było tak, że e, tylko potomkowie Lewiego byli kapłanami i tylko ci, którzy byli z rodziny Arona, potomkami Arona, mogli być arcykapłanami, mogli wchodzić za zasłonę i to też tylko raz w roku. Arcykapła nie mógł chodzić kiedy, kiedy chce do miejsca Najświętszego. Tutaj czytamy, wy, wy. Buduje, jest, jesteście budowani w kapłaństwo święte. Wiemy, że obecnie w religii jest tak, że pewni ludzie muszą sześć studia teologiczne, potem pewne ceremonie, które ich jakby wprowadzają w urząd kapłański. I stąd jest podział na kler i laikat. To jest y, niezgodne z Biblią. Y, tutaj widzimy wyraźnie że nie ma podziału, że to jest powiedziane tylko do braci, albo tylko do starszych, albo tylko do tych, którzy ukończyli jakiś uniwersytet teologiczny, ale jest powiedziane do wszystkich wierzących. Wy sami. Wy. Jesteście, budujecie się w to kapłaństwo święte. I też dalej, w dziewiątym wierszu jest napisane kapłaństw, królewskim kapłaństwem. Wy jesteście królewskim kapłaństwem. A więc jest powszechne kapłaństwo. Wszyscy na nowo narodzeni są kapłanami Boga. I ten, który się niedawno nawrócił, może jeszcze jest dzieckiem. I ten, który jest starym bratem, który dobrze zna sobą Boże, czy dużo dla Pana pracował. Wszyscy są, należą do tego kapłaństwa. Oczywiście nie wszyscy mają takie same zadania i E, takie same działanie. Nie wszyscy są nauczycielami. E, nie wszyscy są ewangelistami. Nie wszyscy są pomocnikami. Każdy ma e, jakieś swoje działanie, do którego Bóg go e, przeznacza. Tym niemniej ta funkcja kapłaństwa pozostaje. Co robi kapłan? Kapłan w imieniu ludzi staje przed Bogiem. I to jest coś, co dla każdego z nas jest e, dostępne i to do nas należy. Kiedy się modlimy w domu, kiedy są na przykład same siostry, to przecież która siostra też mając nakrycie na głowie powinna się modlić choćby przed jedzeniem. A więc to jest oczywiste, że wszyscy jesteśmy kapłanami. Każdy ma taki sam dostęp przed oblicze Boga. I tymi kapłanami Uczynił nas Bóg. To chciałem potwierdzić z Księgi Objawienia, pierwszy rozdział. Objawienie, pierwszy rozdział. Szósty wiersz. Uczynił nas rodem królewskim, kapłanami Boga. To jest Jego decyzja. I żaden człowiek nie może tego podważyć. On uczynił nas kapłanami Boga swoimi. Czyli tymi, którzy nie mieli tego dziedzictwa na ziemi, tak jak lewici, ale ich dziedzictwem był Pan. A więc my jesteśmy y, tym kapłaństwem. To wiąże się z domem duchowym. Kapłani służyli w świątyni. My dziś służymy y, w kościele w jakikolwiek sposób. Y, Tutaj mamy dwa rodzaje kapłaństwa, czyli dwie strony kapłaństwa. Czytamy tutaj kapłaństwo święte w piątym wierszu i kapłaństwo królewskie w dziewiątym wierszu. To już na pewno nieraz było wytłumaczone, no ale niektórzy słyszą to po raz pierwszy, dlatego może warto to przypomnieć. Kapłaństwo święte odnosi się do Boga, czyli coś, co przynosimy Bogu, zwrócone jest do Nieba. To na przykład jest, kiedy czytamy w liście do Hebrajczyków, składając te ofiary warg, które wyznają jego imię. Czyli kiedy uwielbiamy Go, to jest nasza, nasz przywilej bycia kapłanami, którzy zwracają się do Boga. To jest choćby to, że Paweł i Sylas, którzy byli w więzieniu Filipi, śpiewali, chwalili Boga pieśniami. I to może czynić każdy. <trym> Ale też jest druga strona. Kapłaństwo królewskie. To królowanie zawsze wiąże się z tą ziemią. I to oznacza, że my jako kapłani, Zwracamy się nie tylko do Boga, ale też do ludzi. I to oznacza, jak tutaj dalej czytamy w tym wierszu, rozgłaszanie Jego cnót, czyli mówić o Nim, do czego często nawołujemy z tego miejsca. A więc kapłaństwo królewskie to jest dawać świadectwo o Chrystusie. To jest to, co też Paweł i Sylas uczynili do tego strażnika powiedzieli uwierz Pana Jezusa, będziesz zbawiony. Ty i Twój dom. Wtedy z, zrobili coś, co należy do tego właśnie królewskiego kapłaństwa. E, I taki przykład mi się nasuwa z, z dwóch dni przed, kiedy e, jeszcze zostało tutaj tych kalendarzy prostych oczy, takich młodzieżowych. Postanowiłem to E, pracy rozdać. Poprosiłem Pana o to, żeby to w jakiś sposób mi pomógł jako świeży pracownik. Nie za bardzo dobrze się w tym e, czułem. Nie wiedziałem jak to zrobić. Ale tak gdzieś przy okazji dałem jednemu. Potem on przychodzi i mówi e, a ma Pan jeszcze, bo kolega mówi, żeby chciała, a Pan nie dał. No to dałem mu jeszcze ze dwa, trzy, dał komuś. Potem przychodzi jeszcze raz i mówi e, wie Pan tam kolega ma taką nieładną panią było takie nagie zdjęcie na, na ścianie. I ja mu to zamienię. I powieszam mu kalendarz. I tak dałem następnych kilka. I, e, no I poszedł. Potem już widziałem, że e, tamto, ten, tamten kalendarz był ściągnięty, a zawieszony ten ze Słowem Bożym. Więc to też jest coś takiego, co możemy zrobić. E, jako ci kapłani, królewscy, którzy tutaj na tej ziemi zwracają się do ludzi, wskazując na swego Pana. Mówić o tym, jaki On jest. No i w końcu ten chłopak przyszedł i mówi to właściwie, co to jest zawiara. I wtedy mówi, mając bardzo mało czasu, może 30 sekund udało mi się powiedzieć Ewangelię. To jest coś, co, co jest naszym przywilejem. Ludzie mówią na temat różnych spraw. My możemy mówić, jeśli Bóg da łaski, na temat właśnie... Tego, który nas powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Tutaj, w tym urywku, jest też powiedziane: narodem świętym. Narodem świętym. To wskazuje, na, na to, że jesteśmy ludem, który zachowuje no, Boże standardy co do moralności. Że Bóg wybrał nas ku temu, żebyśmy się uświęcali. Takie zdanie Chciałbym przeczytać. tej do trzeci wiersz, Efezjum 5, 3 A rozpusta i wszelka nieczystość lub chciwość, niech nawet nie będą wymieniane wśród was, jak przystoi świętym. Biblia często nazywa wierzących świętymi, co myślę, że rzadko używamy tego określenia. Ale czasem bracia mówią pozdrowienia od świętych z Katowic. Oczywiście możemy myśleć, hamy chamy ich znamion, oni wcale nie są tacy święci. Ale pomyślmy, że to jest miano, które daje Bóg tym, którzy wierzą. Nam też dał to miano świętych, nie dlatego, że jesteśmy idealni, ale dlatego, że uwierzyliśmy w tego świętego ponieważ On jest święty, my także z racji tego, że jesteśmy Jego, jesteśmy święci. I oczywiście teraz na miarę tego powołania mamy y, żyć jak przystoi Świętym. Y, mamy wiele miejsc na temat tej świętości, ale tu widzę, że nie, da, nie uda mi się nic z tego y, już y, przeczytać. Ale w Biblii mamy wiele miejsc, które potwierdzają, że jesteśmy Jego świętymi. A więc jeśli ktoś uważa, że jest nic niewarty, albo do niczego się nie nadaje, to może sobie przypomnieć, że przez wiarę w Pana Jezusa jestem święty. Czyli czysty w oczach Boga. I też jest takie tu określone w dziewiątym wierszu, 1 Piotra 2,9 ludem nabytym, to chyba w innych tłumaczeniach jest zwykle inaczej poddane, szczególną własnością, szczególnym ludem. To no, chciałbym przeczytać z II Mojżeszowej, bo to jest nawiązanie do tego, kim Izrael miał być. Druga Mojżeszowa, 19. wiersz szósty. Wy będziecie mi Królestwem Kapłańskim i Narodem Świętym. Wcześniej jeszcze piąty wiersz. A teraz, jeżeli pilnie słuchać będziecie głosu mojego i przestrzegać mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością. Poświęc wszystkich ludów. O to właśnie sobie chodzi. Szczególną moją własnością jeszcze to samo jest piąta, Mojżeszowa, siódmy rozdział, szósty wiersz gdyż Ty jesteś świętym ludem Pana, Boga Twego. Ciebie wybrał Pan Bóg Twój spośród wszystkich ludów na ziemi. Abyś był Jego wyłączną własnością. I to też w innych miejscach, choćby 26-18 w tej samej księdze można znaleźć. Czy Psalm 135, czwarty wiersz. Szczególną, wyłączną własnością. I tak tutaj jest to słowo też. Jesteśmy w tym Narodem Świętym szczególną Jego własnością. Czym Izrael zawiódł, co nam teraz Pan dał, znowu to mianę. To oznacza, że znowu wyróżniamy się spośród innych. Jesteśmy tymi jedynymi spośród tysiąca innych. Tak jak jest w pieśni nad piśniami, jak Lilia między cierniami. Taka jest moja miła. A więc ta, która wyróżnia się spośród wszystkich innych. teraz On nas powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. To nam przypomina to, co czytaliśmy już w Ewangelii Mateusza. Wy jesteście światłem świata. Czyli cały świat jest ciemnym miejscem, chociaż świeci słońce, ale jeśli chodzi o poznanie Boga, o sprawę moralności, jest to ciemne miejsce w ciemnym miejscu nie potrafimy się poruszać. Tacy jesteśmy i potrzebujemy światła. Gdyby było kompletnie ciemno, nie, byliśmy, nie bylibyśmy w stanie zrobić ani kroku. Ogromny kataklizm kiedyś miał miejsce ileś lat wstecz w Nowym Jorku, kiedy był jakiś problem energetyczny i na ileś godzin zgasło światło. Było to skutek jak po huraganie, włamania, zbrodnie. Wiele strasznych rzeczy stało się właśnie w tym czasie, kiedy nie było prądu. Diabeł działa w ciemności. Ci, którzy nie wierzą, są w tej mocy ciemności. Są pod działaniem mocy ciemności. Mój też często używał takiego określenia moc ciemności, na określenie działania szatana. Mówi, to moc ciemności działa. Też i ci niewierzący nazwani są synami diabelskimi. Synami buntu, na innym miejscu. I teraz tutaj czytamy, który nas powołał z ciemności. To jest to, co czytamy też w liście do Kolosan. 1,13 wyrwał nas z mocy ciemności. A więc człowiek, który nie ma Ducha Świętego i nie zaufał jeszcze Ewangelii, jest w mocy, pod działaniem mocy ciemności. To jest symbol, czy ukryte pod symbolem Faraona w drugiej Księdze Mojżesza. Ten, który nie chciał wypuścić, a kiedy już wypuścił, to jeszcze gonił. Żeby jednak tego Izraela dopaść. Tak jest z tą mocą ciemności, że ona najpierw nie chce wypuścić. Ale kiedy wypuści, to znowu nie da spokoju. W takiej pieśni śpiewamy, świat nie da nam spoczynku. Nawet kiedy się nawrócimy i powiemy, to już jest za mną. To jednak cały czas, można by powiedzieć, słyszymy to pukanie do drzwi. Cały czas szatan usiłuje w różny sposób wejść, wkraść się, i jeszcze zniszczyć, co się uda. A więc on jest tym, który nas powołał z tej ciemności, wyrwał z jej mocy, bo byśmy sami się z tych łańcuchów nie uwolnili, to Chrystus to sprawił, wyciągnął nas z tego, żebyśmy... Przeniósł nas do swojej światłości, do królestwa syna, jak tam czytamy syna swojej miłości. Czyli z najgorszego miejsca do najlepszego miejsca, z najgorszego towarzystwa do najlepszego, z miejsca rozpaczy do miejsca radości, z beznadziei do pełni obecności Bożej cudownej swojej światłości. I zanim będziemy w tej światłości w chwale, zanim będziemy te światłości widzieć, to już teraz jesteśmy światłością świata. Oczywiście tym, który zaświecił na tej ziemi był Pan Jezus. I o tym czytamy w ósmym rozdziale Ewangelii Jana. Pamiętam, że kiedy pierwszy raz byłem na zgromadzeniu w Grabowie, to właśnie ten ósmy rozdział Ewangeliana był wtedy rozważany. I tutaj dwunasty wiersz mówi A Jezus znowu przemówił do nich tymi słowy Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość życia. w tym ciemnym miejscu pojawiła się pochodnia. To był Chrystus. I teraz każdy, kto idzie za Nim, to już nie idzie po omacku, ale y, idzie w świetle. E, a to też oznacza nie tylko życie przez ten świat, ale przede wszystkim tutaj być napisane światło życia. Czyli chodzi o to wieczne zbawienie. Że już dzisiaj wiem, że w przyszłości będę razem z Nim w tej światłości, w tej światłości niedostępnej, tam gdzie jest Bóg. Boga otacza przerażająca jasność, ale też jest tak, że Bóg pozwala nam być przy sobie i nie spłonąć. Jak czytaliśmy, Wy jesteście światłem świata, to znaczy, że teraz My mamy świecić. I tam jest też przykład miasta, które nie może y, ukryć się. 5.14, Ewangelia Mateusza. Y, nie może się ukryć miasto położone na górze. Oczywiste y, jest, że jeśli miasto jest na górze, no to są. jest światło w tym mieście i w nocy widać to miasto, ono nie może być, schować się po prostu. Wiemy, że w czasie wojny tego rodzaju rzeczy też się działy, że wyłączano światła, czy zasłaniano okna, żeby samolotów nie było widać dokładnie, gdzie bombardować. No ale tutaj chodzi o ten przykład, że miasto się nie może ukryć położone na górze. Zresztą ja tego osobiście nie widziałem, ktoś to stwierdził, że to chodzi o miasto Safet, które które leży 838 metrów nad poziomem morza. Może Pan Jezus akurat to miał na myśli. I rzeczywiście tak jest, że my wierzący też jesteśmy podobni do miasta, które leży na górze. Jeśli miasto jest w dolinie, to można by rzec, nie widać go z pewnej odległości. Ale jeśli jest na górze, to widać z daleka. I to znaczy, że nas też widać... Może nie zdajemy sobie sprawy, ale z drugiej strony powinno być widać z daleka. Ostatecznie nie chodzi tylko o nas samych, ale chodzi o to, że to światło wskazuje na Chrystusa. Nie chodzi o to, że my jesteśmy kimś, ale że my pokazujemy na Chrystusa. Nie można tej ręki, która pokazuje, pomylić z tym celem, na który ona pokazuje. Nie chodzi o nas. Ale chodzi o Chrystusa, a więc my jesteśmy światłem, które wskazuje na to prawdziwe światło, czyli na Chrystusa. My też jesteśmy i solą. Sól ma co najmniej trzy działania, to znaczy oczywiście nadaje smak, ale też sól powstrzymuje od zepsucia konserwuje i po trzecie e, wzbudza pragnienie. I to jest coś, co powinno być też, czy płynąć z nas jako ludzi wierzących, którzy są solą na tej ziemi, e, że e, przeciwstawiamy się złemu, albo jeśli można gdzieś znaleźć coś, co jest niezepsute, to właśnie wśród wierzących. Po drugie, to życie naprawdę nabiera sensu, czyli ta sól nadaje smak, a więc życie nabiera smaku, kiedy zetkniemy się z ludźmi wierzącymi, którzy mają cel w swoim życiu. I po trzecie, wzbudza pragnienie, czyli inni mogliby powiedzieć, też bym chciał mieć takiego Boga. Albo tak żyć, jak ty żyjesz. Te trzy rzeczy powinny też wynikać z naszego życia. Jeśli będziemy solą ziemi, to nawet nie będziemy się zastanawiać nad tym, ale tak po prostu będzie. To nawet nie jest napisane macie być solą ziemi, albo bądźcie światłością świata. Tylko jest napisane jesteście solą ziemi i jesteście światłością. Nawet kiedy o tym nie myślimy, czy o tym żeśmy zapomnieli, to i tak to leży po naszej stronie. Oczywiście może być tak, niestety, że sól straci swój smak, a światło jest gdzieś przykryte, czy przygaszone. Tym niemniej Bóg nie ma innej soli, innego światła. On ma nas na tej ziemi. I to jest to, żebyśmy tę swoją rolę mogli spełnić, do której zostaliśmy powołani. Teraz się nie umiem zdecydować, o czym jeszcze powiedzieć, ale może na koniec na temat powiedz, to jest Ewangelia Jana, dziesiąty rozdział. Dziesiąty rozdział, czternasty wiersz. Ja jestem dobry pasterz. I znam swoje owce i moje mnie znają. Jak ojciec mnie zna, ja znam ojca i życie swoje kładą za owce. Mamy inne owce, które nie są z tej owczarni. Również i te muszę przyprowadzić. I głosu mojego słuchać będą. I będzie jedna owczarnia i jeden pasterz. Jeszcze tu z dalszego fragmentu. wiersz. Owce moje głosu mojego słuchają i ja znam je, a one idą za mną. A więc wierzący nazwani są też owcami. Nie końmi, nie bykami, nie słoniami, ale owcami. To takie słabe zwierzę, właściwie ogólne mniemanie jest, że takie głupie zwierzę właściwie, Mówi się na przykład o, o w czym pędzie, czyli jak jedna zrobi, to wszystkie lecą za nią, bezmyślnie. I Bóg specjalnie też stworzył tego rodzaju zwierzęta, żeby z jednej strony były obrazem tej niewinności, takiej, czy naiwności. Z drugiej strony, żeby też wskazać na coś ważnego, co jest cechą ludu bożego owca ma jedną rzecz, rozpoznaje głos pasterza. Tak jak tutaj jest napisane moje mnie znają. Moje mnie znają. Albo też 27 wiersz głosu mojego słuchają. A więc cechą owiec mimo ich tego, że są takie nieporadne, nie mają orientacji w terenie, jak wilk czy inne stworzenia, owca pozostawiana sama w sobie nie poradzi sobie. Ona potrzebuje opieki, potrzebuje pasterza. I właśnie to, jest, to zwierzę jest obrazem czy symbolem ludzi wierzących, którzy są nieporadni czy bezradni, ale za to mają pasterza, wielkiego pasterza czy arcypasterza, którego głos potrafią rozpoznać. I to jest właśnie cecha prawdziwy kowiec. jeśli potrafimy rozpoznać głos pasterza. Nie tylko rozpoznać, ale tam jak jest napisane słuchają, to tu jest coś więcej niż tylko rozpoznają. Dalej czytamy idą za mną. A więc jeśli rozpoznaję ten głos, to jest głos mego pasterza. W takim razie idę za tym głosem. To jest cecha owcy. No i to znowu możemy przyłożyć do nas, że w tym zawarł Pan tę myśl, jeśli ktoś chce być Jego owcą, niech idzie za. Jeśli ktoś jest Jego owcą, niech idzie za Jego głosem, który rozpoznaje jako Jego głos. To znowu jest coś, co tak naprawdę nas pociesza, że mamy pasterza, który o nas się troszczy, który do nas mówi czy czasem jak to pasterz nawet gwizdnie i już owce wiedzą o co chodzi tak też jest z nami na głosu naszego pasterza ponieważ on się o nas troszczy i nawet jak czytaliśmy swoje życie za owcę położył. On jest tymi drzwiami do owczarni jest taki taki jakby symbol w tym zawarty, że ta owczarnia, czyli wyobraźmy sobie jakiś płot dookoła i czy tam, czy być może jaskinia, to już nie o to chodzi, chodzi o to, że w drzwiach leży pasterz, że nie, jest tam, nie ma tam furtki, nie są tam jakieś wrota zamontowane, tylko on sam leży w wejściu. I dlatego jest tutaj to nawiązanie, że On sam mówi, ja jestem drzwiami. Czyli nikt nie może bez Jego wiedzy wejść ani wyjść. On jest tym, który wpuszcza i wypuszcza. Kto przez Niego wejdzie, zbawiony będzie. Wchodzi do owczarni. Przez Chrystusa, bezpośrednio do Niego trzeba się zwrócić w modlitwie. I tu czytamy, mam inne owce. Uświadkowie bardzo y, budują taką skomplikowaną strukturę, kto to są te pierwsze i drugie owce. Ale my mamy w Biblii proste wskazanie, że te owce to są Żydzi. To jest ta owczarnia, nazwana jest Izraelem. Te inne owce to jesteśmy my, którzy jesteśmy spoza Izraela. <śmiech> Jak tutaj czytamy, 16 wiersz. Mamy inne owce, które nie są z tej owczarni. Również i te muszę przyprowadzić, i głosu mojego słuchać będą. I będzie jedna owczarnia, czyli Żydzi i Poganie w jednym kościele. I jeden pasterz. A więc on jest drzwiami. I my wychodzimy z tej owczarni znowu po to, żeby mówić o naszym pasterzu. Wejdzie i wyjdzie, czytamy. <grym> Teraz chciałem wszystkich zachęcić jeszcze raz do tego, żeby sprawdzali, czytali, kim jesteśmy w oczach Boga. A to pomoże nam, że będziemy mieć właściwy osąd na swój temat. I to też doda nam skrzydeł, żeby żyć dla Pana, bo On, w Jego oczach jesteśmy cenni, wielcy i też On to... Tym wszystkim nas obdarował nie tylko, żebyśmy o tym wiedzieli, ale to musi też przynosić owoce, tak jak winnica, jeśli ktoś ma winogrona w domu, to oczywiście w jakimś celu, nie dlatego, że ma to ładne liście, ale że rodzi owoce i do tego jeszcze, żeby było ich dużo.